Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności: Rynki Piotr Paszkowski. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, odzyskał wolność. Na granicy polsko-białoruskiej przeprowadzono wymianę więźniów. Zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, przyjaciel poczobuta Bartosz Wieliński, który był świadkiem uwolnienia mówił w TVP Info, że Poczobutowi zależy na jak najszybszym powrocie na Białoruś. Potem, kiedy już po naszej stronie, to już byliśmy tak naprawdę w domu, tylko że on szedł właśnie z tym niebieskim kartonikiem i się zastanawiałem, co on to ma w tym niebieskim kartoniku. Poczedł bliżej i już było jasne, on trzyma paszport. I on trzyma ten paszport, jakby to była jego gwarancja życia, jakby to była przepustka. No do czego przepustka? No przepustka z powrotem do piekła. I jemu obiecano, obiecano mu po białoruskiej stronie i to z ust kilku osób, że będzie mógł wrócić, kiedy będzie chciał. I on zamierza wrócić na Białoruś, kiedy wydobrzeje, zostanie przebadany przez lekarzy. Andrzej Poczobut był więziony na Białorusi przez 5 lat. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w jutrzejszym pogrzebie tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, potwierdził prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Uroczystości pogrzebowe posła Litewki rozpoczną się o 13.30. W kościele pod wezwaniem świętego Joachima w Sosnowcu będą miały charakter państwowy. Europarlament uchylił immunitety Daniela Obajtka i Patryka Jakiego z PiSu, Grzegorza Brauna z Konfederacji Korony Polskiej oraz Tomasza Buczka z Konfederacji. Europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że grupa Polaków z uchylonymi immunitetami jest coraz większa. Wcześniej stracili je Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. No nie ma niestety drugiej takiej partii w Europie, której politycy mają tyle zdjętych immunitetów tutaj w Parlamencie Europejskim. Jak policzymy wszystkich od początku kadencji, to już jest prawie 30% całego składu delegacji. W przypadku Patryka Jakiego chodzi o pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleja Zatwierdzenie, że wydał zgodę na inwigilację. Sędzia tłumaczył, że nie wiedział, że chodzi o system Pegasus. Deputowany mówi, że Tuleja mógł to sprawdzić. To mu bronił w takim razie, nie wiem, odmówić, dopytać, co to za system i tak dalej. Czy gdyby on dostał wniosek, że ma wejść na dwunaste piętro i skoczyć na dół, też by to zrobił? Immunitet stracił też dziś Grzegorz Braun już po raz piąty. Tym razem zablokowanie drogi na uroczystości w Jedwabnem. Natomiast Tomasz Buczek został pozbawiony immunitetu za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z uczestniczek demonstracji. To są aktualności jedynki.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 Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, od godzin przedpołudniowych okresami wzrastające do dużego. Na północy i we wschodniej połowie kraju z możliwością wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Maksymalnie 7 stopni na północnym wschodzie, miejscami na terenach podgórskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej. 12 w centrum, 15 na krańcach zachodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali. Ma rosnąć.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 i dyskusja. Polska w teatrze i teatr w Polsce. Zaczynamy w środę po 19.00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Minęła. Jest 23.07. Wieczór z reportażem. Dzisiejszą audycję przygotowała Alicja Głów, realizuje Filip Wolski, a ja nazywam się Hanna Dołęgowska. Dziś 28 kwietnia. Dzień obchodzony jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa, Ochrony i Zdrowia w Pracy oraz równolegle Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustanowiono je, aby podnosić świadomość na temat prewencji wypadków i chorób zawodowych. No... To taka formułka moglibyśmy powiedzieć, ale trzeba powiedzieć, że w 2025 roku zgłoszono ponad 66 tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Mówi się też, że przepisy nie nadążają za zmianami na rynku jak wielką stratę możemy ponieść, ale będziemy mówili też o zmieniającym się świecie zawodowym w Polsce i nie tylko.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 Polskie Radio 1 wieczór z reportażem. W 2025 roku odnotowano według danych gus 189 wypadków śmiertelnych i 486 ciężkich. Każdy ten wypadek to człowiek. Dziś wracamy do sprawy, która wciąż budzi emocje i pytania bez odpowiedzi. 19 marca 2025 roku w tragicznym wypadku w jednej z największych firm w Nowej Soli. W wypadku. W pracy zginął pan Artur. Mąż, ojciec, syn, brat. Dla rodziny był kimś niezastąpionym. Dla prokuratury elementem wciąż trwającego postępowania. Dla nas wszystkich przykładem, niestety, przykładem spraw, w których na finał trzeba czekać bardzo długo. Reportaż Michała Szczęcha, Artur i Goliat. Została mi w sercu, w głowie ta nasza miłość, ta nasza przyjaźń. Te nasze wieczory tutaj na tarasie, żeśmy siedzieli, potrafiliśmy weekendy sobie usiąść we dwójkę i przegadać do pierwszej, do drugiej nocy. Po prostu bardzo dobrze czuliśmy się w swoim towarzystwie. Ja sama odprowadzałem zawsze męża, jak że bo to akurat... Nie ja o tym pracownicy. Ja widziałem, widziałem tą maszynę no, z odległości kilkunastu metrów i to były dwa takie, że tak powiem, stoły i na górze wielka prasa. No, potężna konstrukcja o wadze kilkudziesięciu ton i na myśl o tym, jak ja to zobaczyłem, jak ja pomyślałem, że to dosłownie zmierzyło mojego ojca, to... Po dziś dzień przechodzą mieciarki. To nie miało prawa ruszyć w jego stronę. Proszę wybrać to nowo numer, aby połączyć się ze odpowiednim działem. 1. Biuro Zarządu. E, przygotowuję reportaż o śmierci pana Idziaka. Chciałbym porozmawiać, jeśli jest taka możliwość. Zależy mi jednak, żeby tutaj się spotkać z kimś u państwa, czy z dyrekcją, czy z kimś takim. Prawa jest ważna. Każdą stronę chcę wysłuchać. Dla mnie jest ważne państwa stanowisko jako firmy. Chciałbym usłyszeć od was, jakby w waszej opinii, co się stało. Oczywiście w tym zakresie, w jakim państwo możecie mówić. To jest zrozumiałe, bo trwa śledztwo. Przecież oni byli odpowiedzialni za mojego męża. On był w pracy. To wydaje mi się to normalne, że powinien, powinni zadzwonić, poinformować. Już nie mówię, że, mu, że ktoś tam miał do nas przyjechać osobiście, ale wystarczyło zadzwonić. I powiedzieć, stało się, wydarzyła się tragedia, pani mąż został zabrany do szpitala, a nie, my dowiadujemy się w środku nocy od znajomego syna. Wsiadamy w samochód, gonimy, nie wiemy, co się stało dokładnie. Bo nikt, nam odpowied, nikt, nikt nam nie chciał udzielić odpowiedzi. Byliśmy na sorze w okolicach godziny piątej. Ja mogłam jeszcze zobaczyć męża, co prawda już nie żył, ale mogłam go zobaczyć, mogłam go dotknąć, mogłam się z nim pożegnać jeszcze, no jak to można powiedzieć, że po prostu no był ciepły, no taki jak ja mogłam jeszcze sobie powiedzieć to, co chciałam mu powiedzieć, mogłam się przytulić mogłam go pożegnać. I też w szpitalu nas poinformowano, że już nie chcę mówić dokładnie, czy to, była, czy to było do godziny siódmej, czy do godziny ósmej, był czas, żeby się pożegnać z tatą, bo tak, wtedy już, tak, ciało już ciało było zabrane. Czyli co, gdyby nieznajomy? No dokładnie. Nie mielibyśmy tej możliwości. Firma skontaktowała się dopiero z nami po dwóch dniach. W celu złożenia kondolencji. Zastanawiamy się, co by było, gdyby mnie znajomy nie poinformował. Tata był na nocnej zmianie w pracy. My byśmy się zamartwiali? Jeździli po komisariatach? Gdzie on jest? Czy zaginął? Pytali po ludziach, co się stało? Odchodzili od zmysłów. Moim zdaniem tu właśnie ukazał się brak jakiejkolwiek empatii. Ale był telefon. Dostaliśmy telefon praktycznie po dwóch dniach po południu i pan zapytał się, czy moglibyśmy się spotkać. Po prostu no, rzucić, go, pa rzucić papier, taka, no, podpis, podpisać, A. żeby mieli jakiś dowód, że jakaś pomoc została udzielona i, I dobrze do się Idźcie. i się, do widzenia no, tak, to, tak to żeśmy odczuli od, e, i po prostu wyszliśmy wtedy z tej rozmowy i mówię do Miłosza, wiesz co Miłosz musimy szukać adwokata bo zobacz co, jak oni nas potraktowali, to było właśnie wtedy ja wyszłam, wyszliśmy z tej rozmowy i mówię miłoż, musimy szukać adwokata musimy szukać adwokata, bo zobacz jak oni nas traktują i, i tak sobie pomyślałam i nie wiecie a ja tego tak nie zostawię i nie pozwolę, żeby, żeby ktoś zapomniał o tym, co tu się stało, żeby wszyscy się dowiedzieli, co tu się stało. Mówimy o śmierci człowieka, mówimy o rodzinie, która jest pokrzywdzona tym zdarzeniem w sensie takim, powiedzmy, psychicznym, gdzie trudno jej jest podejmować decyzje bardzo na chłodno, po drugiej stronie mamy potężnego y, pracodawcę, który jest, jest przygotowany do wszelkiego rodzaju działań, czy to ekonomicznie, finansowo, prawnie, no, no, no, no, z każdej strony. No mamy tutaj powiedzmy takiego Dawida i Goliata. A Pan ale tu, tam był sam, na tej hali? Czy tam byli jacyś ludzie? Tam, tam byli ludzie, z uwagi na, na, na jakby no, po, potęgę tej, tej maszyny funkcjonowania. No, to są różnego rodzaju operatorzy i tak dalej, i tak dalej. No mamy też zarząd, który no, z mocy prawa odpowiada za to, co się dzieje w zakładzie pracy. Ja myślałam, że on tam jest bezpieczny że tam idzie do pracy i tam jest no, tak, jak powinno być, że ma zapewnione wszystkie warunki pracy tak, jak powinno być, że nie ma prawa się nic wydarzyć. A Czemu stało się, co się stało? Ktoś za to odpowiada. Ktoś dopuścił tą maszynę. Jest materiał filmowy z tego, z tego zdarzenia pokazujący wszystko. Ja ten film widziałem około 50 razy i nie wiem, czy to jest jakby dobre określenie, że pan Artur... Przy odrobinie więcej tego szczęścia on mógłby dostać tylko po nogach, może by chodził, może by był na wózku, ale no z pewnością nie doszłoby do śmierci. Także w mojej ocenie tej śmierci można było uniknąć. I tobie. Dużo teczek. No. W tym pomieszczeniu, w którym to Pan zginął, jest kamera, jest nagranie. I czy z tego nagrania wynika, że tej śmierci, tej tragedii można było uniknąć? Na chwilę obecną niestety takich e, informacji nie mogę udzielać. Natomiast e, wszystkie dowody zostały zabezpieczone. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci w związku z naruszeniem praw e, pracowniczych, właśnie bezpieczeństwa z zakresu higieny pracy. Śledztwo aktualnie jest zawieszone w związku z długotrwałym oczekiwaniem na opinię biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. On ma udzielić odpowiedzi na kwestie dotyczące, czy w sposób prawidłowy zarówno zakład pracy dokonywał zabezpieczeń, jak i również kwestii dotyczących tego urządzenia. Tutaj jest dużo wersji do rozstrzygnięcia. Właśnie błąd pracownika zawsze też musi być w jakiś tam sposób zweryfikowany, ale również pracownik. Odstawcy, czy, tak jak mówiłam wcześniej, producenta. Zapewniano mnie, że wszystko przez tate było wykonywane prawidłowo. Tak mnie zapewniali pracownicy działu, którzy tam pracowali. Dzień dobry. Ja, ja do pana inspektora, do którego istotów tak, tak, tak. pracy. Tak, Dobrze. Już, mhm. Ginie człowiek w miejscu pracy, gdzie teoretycznie powinien być bezpieczny. I teraz, czy taka firma może powiedzieć, no to nie my, to ta maszyna. Nie, nie, no to, to możemy od razu wyjaśnić na dzień dobry, bo zgodnie z przepisami kodeksu pracy odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie jest pracodawca. Natomiast no, też trzeba pracodawcy w jakiś sposób zrozumieć, że kupując maszynę, która jest oznakowana znakiem CE, znakiem potwierdzającym zgodność tej maszyny z obowiązującymi przepisami, wymaganiami itd., no, przyjmuje poziom zaufania, że ta maszyna jest bezpieczna. System powinien zadziałać w ten sposób, że jeżeli nastąpi ta utrata łączności tego sterowania za pomocą tego Wi-Fi, maszyna się zatrzymuje, maszyna się nie zatrzymała. Jakie są przyczyny, to mówię, no, musimy poczekać na ten raport e, biegłego, który miejmy nadzieję, że uda mu się, tak powiem, ustalić, co, co było tą przyczyną tego, że do tego zatrzymania maszyny nie doszło. Ta maszyna była dość zaawansowana technologicznie, więc tym bardziej chyba tacy pracownicy powinni być, tak to A do Z jednak, przygotowani do pracy. W tym miejscu ten pracownik nie powinien się znaleźć. Gdzie się znalazł? Między tymi stołami. To jest cefa niebezpieczna. I jest to miejsce, gdzie pracownik w ogóle nie powinien przebywać. Tylko tak, czy to niewłaściwe pracownika, zachowanie pracownika wynika z jego podejścia do zagrożenia, że on, stwierdzając, że może nie jest istotne, czy też nie miał świadomości, bo nikt go o tym nie poinformował. No tu trudno jednoznacznie też to ocenić, aczkolwiek inspektorzy stwierdzili, że pracodawca nie sporządził indywidualnej instrukcji do obsługi tej maszyny. Były instrukcje różne dotyczące procesów pracy, tym również przy prasach, natomiast stricte do tej maszyny tej instrukcji nie było. Jeżeli chodzi o to, maszynę, faktycznie no, spółka przypisuje odpowiedzialność producentowi, aczkolwiek z uwagi na to, że jednak to spółka jest pracodawcą bezpośrednim, pracownika, to ona odpowiada za wszelkiego rodzaju skutki działania zakładu i ta ewentualna dalsza odpowiedzialność, powiedzmy, no załóżmy, że byłby to też i producent, to już jest taka, no można powiedzieć, odpowiedzialność regresowa. Tak? Czyli nie może być też tak, że pracownik czy rodzina będzie po świecie doszukiwać się sprawiedliwości, a nie może skorzystać z tej sprawiedliwości u bezpośredniego pracodawcy. Tak mówi prawo. Proszę wybrać to nowo numer, aby połączyć się ze odpowiednim działem. 1. Biuro Zarządu. Zależy mi na rozmowie tutaj z państwem, no, czy jest taka możliwość, żeby się spotkać, porozmawiać. Pan mówi, że to godziny będzie trwało. Dobrze, można rozmawiać godzinami. To nie jest przyjemność, ale taki mam zawód. I teraz moim obowiązkiem jest wysłuchać każdej ze stron. Została mi jeszcze państwa strona. To mogło się nie wydarzyć i ta śmierć była taka, jaka była. I nie mogę się z tym pogodzić, że ktoś zawinił w jakiś tam głupi sposób, a mój mąż zginął. Po prostu padło na niego. I nie mogę się z tym pogodzić. Powiem, że poszedł do pracy do firmy faktycznie takiej znanej, no wiadomo, w Nowej Soli to chyba największy zakład. Pełniać wszelakie wymogi i standardy bezpieczeństwa w pracy. A to tak nagle. stryk i nie ma. Nasze plany wszystkie runęły. Ja zostałam z tym wszystkim sama. Także brakuje mi tej miłości przede wszystkim. Tego ciepła jego. No po prostu brakuje mi Artura. Jako człowieka, jako męża, jako jakiego mojego najlepszego przyjaciela. Po prostu no połowę mnie nie ma. Po prostu zabrano mi. Spółka myślała, że po prostu odpuścimy, że nie będziemy walczyć o swoje, że. To już nie chodzi o, o nie bankę. Mamą... To chodzi o pamięć o pamięć Artura. Że po prostu ja zrobię wszystko, że osoby, które zawiniły, poniosą karę. Ja wiem, że to. To mi tam w niczym to już nie uży, ale będę miała tą świadomość, że ktoś, kto zawinił i powinien dopilnować tego i nie powinna się stać tra ta tragedia, poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność i może to będzie dla nich jakaś przestroga, że po prostu musi być tak jak trzeba. Tam pracują ludzie, nie maszyny. I ci ludzie mają rodziny, i ktoś później cierpi, strasznie cierpi, tak jak my. Czuję się, że po prostu brat pojechał do pracy i zabili mnie mojego brata. Nie wrócił z pracy, nie? To już prawie rok mi, no. Dla mnie to jest jakby się wczoraj to stało. Wcale nic mi nie przychodzi, nic. Nie ma żadnej ulgi. Jak ktoś mówi, że czas leczy rany, nie, prawda? Nie leczy. I nigdy się człowiek z tym nie pogodzi. Już nigdy. Ja jestem niepełnosprawny, co zawsze widzę inaczej, i inaczej, się porusza. no to zawsze jakieś tam dosięki były. No to wiadomo, że. Reagował na to też. No. Rodziców kiedyś zabraknie i on tylko miał zostać ze mną. Miał. Jego już nie ma. No, wie, są takie jeszcze chwile, że czasem się wydaje, że podjedzie samochodem, że z tej strony od ogródka zajedzie samochód. Są takie chwile jeszcze, że... że jeszcze wejdzie. Że... No. Nie. Mimo tego, że minęło 11 miesięcy, ale dla mnie to cały czas jest tak, jakby to starzyło się wczoraj, tydzień temu. Cały czas jest to żywe. Ja mam cały czas ten obraz przed oczami. Jak może wychodzi do pracy, później jak jadę do szpitala, ja to widzę, ja zamykam oczy wieczorem i ja ciągle to widzę. Ja nie mogę sobie z tym poradzić. Po prostu nigdy nie myślałam, że tęsknota tak boli, a boli strasznie. Ja wystarczy, że coś tam oglądam w telefonie, nawet nieraz tam czasami zabrzeglądam jeszcze z... Zdjęcia albo włączam sobie filmiki, bo powoli już sobie uświadamiam, że zapominam jego głos. I włączam sobie filmiki, gdzie rozmawiamy. I po prostu nie mogę, no nie mogę, brakuje mi, no, tak jak sobie się co tam mam zdjęcie męża, na przykład tutaj, oglądam telewizję, no to sobie czasami tam patrzę na niego, coś tam nawet powiem do niego i jest mi, no o może w ten sposób jest mi lżej. Ale takiego ukojenia to ja jeszcze chyba nie będę miała długo. Bardzo długo. Ja do dzisiejszego dnia nie na niego rzeczy. Zostały buty, które stały. Stoją nadal w tym miejscu w sypialni. Na szafce stoją, są jego rzeczy. Po prostu nie potrafię jeszcze ruszyć tego. Bo po prostu, nie wiem, mam takie jakieś podświadomości, że może wróci. Jak posprzątam te rzeczy, to już wiem, że już go nigdy nie będzie. Więc czasami patrzę sobie na te rzeczy i jakoś tak podświadomie, że może przyjedzie. Dla mnie on na razie wyjechał. Chociaż wiem, że to nieprawda. Artur i Goliat. Reportaż Michała Szczęcha w realizacji akustycznej Łukasza Zalewskiego. Wieczór z reportażem w Jedynce. Jest z nami autor reportażu Michał Szczęch, dziennikarz Radia Zachód, studia reporterów Kukucza 1. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór. Minął rok, mówiliśmy o tym, 19 marca minął rok od tego tragicznego wypadku. Czy możesz powiedzieć, jaka dziś jest sytuacja bohaterów, czyli rodziny? Tak, mimo mało roku od tej tragedii, ale reportaż był nagrywany później, prawda? On był nagrywany w tym roku. Od tego czasu, gdy go nagrywałem, no niewiele się zmieniło, ponieważ no, inspekcja Pracy, która w ubiegłym roku jeszcze wysłała na przykład do nadzoru rynku w Hiszpanii taki wniosek o skontrolowanie producenta maszyny, no, okazuje się, że wciąż czeka na jakąkolwiek reakcję, jakąkolwiek odpowiedź, bo jeszcze żadna odpowiedź z Hiszpanii nie przyszła, gdyż to jest hiszpański producent. Czeka również prokuratura. Oni czekają na opinię biegłego. Wcześniej były zapowiedzi, padały takie zapowiedzi, że, że ta opinia powinna się pojawić do końca marca, No, ale jeszcze się nie pojawiła, więc biegły jeszcze cały czas pracuje. Więc no tak, to wszystko jest w takim trochę stanie zawieszenia. Mówiliśmy o tym, słuchając tego reportażu, zastanawiałam się właśnie nad biegłymi, że też jest to taki element całej tej historii, który spowalnia proces proces uzyskiwania odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło, dlaczego, no i na końcu, kto za to odpowiada. Mm -hmm. To rzeczywiście ten problem z biegłym był, ponieważ ta sprawa przez jakiś czas była zawieszona, prokuratura musiała zawiesić śledztwo, ponieważ no, ciężko było znaleźć biegłego specjalistę, tak, który by tę sprawę mógł zbadać, mm. więc to też jakby wydłużyło to oczekiwanie. Teraz biegło owszem pracuje, no ale wcześniej ta sprawa była w zawieszeniu z tego powodu, że, że, że tego biegłego nie było. Generalnie w Polsce jest problem z biegłymi, prawda? Bo, bo tych specjalistów prawda, w danych dziedzinach jest niewielu. Często są też biegli słabo opłacani, no to z tego się będą później problemy właśnie te, te, z tym takim czasem To, co też dla mnie jest porażające i to, co było słychać w tym reportażu, to to, jak rodzina została, już mówiąc otwarcie, źle potraktowana, bo nie zaopiekowana przez ten zakład pracy no, pana Artura. Tak, to takie jest rzeczywiście wstrząsające, bo ja sobie tak wyobrażam, jeżeli ja bym był pracodawcą, no może to źle zabrzmi, ponieważ ja nie jestem ani pracodawcą, ani czegoś takiego, takiego mi się nigdy nie przetrafiło, tak? Ale, ale tak sobie myślę, że że ja bym za wszelką cenę chciał jak najszybciej dotrzeć do tej rodziny. Nawet to nie, że oni mają do mnie jechać, czy, czy nawet nie wiem, na no, samochód jakiś podstawić, cokolwiek. Oni byli w tym czasie zdani sami na siebie. To była noc. Oni dostali informację od kolegi syna, który tam też pracował, w tym samym miejscu, w którym pracował jego ojciec że coś się stało strasznego, jechali, prawda, nie wiedząc jeszcze co. Gdyby nie dowiedzieli się w porę, to oni nie, nie zdążyli pożegnać nawet swojego męża, ojca. Więc, więc yy, to był ten taki ostatni moment, kiedy oni zdążyli jeszcze pożegnać się właśnie z panem Arturem w ten sposób, że on, no okej, no już nie było tego kontaktu, ale mo, żona, tak jak mówiła w reportażu, mogła do, dotknąć swojego męża, tak, on był jeszcze ciepły, więc, więc to jest ważne, i, i, I jakby rzeczywiście tutaj coś, coś nie zadziałało, że jak to jest, że, że rodzina dowiaduje się tak strasznej rzeczy od... Pracownika od kolegi, który, który, prawda, który, który wcale nie ma obowiązku, żeby informować rodzinę, to, to powinien zrobić zarząd. Jest takie modne sformułowanie, określenie zarządzanie kryzysowe i myślę, że w zasadzie trudno mi sobie wyobrazić, że w dużej firmie, a mówimy o dużej firmie, w której pracował pan Artur, takich procedur nie ma, i bo one tu ewidentnie nie zadziałały, I jeśli chodzi o komunikację. I też to, to jest kolejny element, element tej historii, który budzi moje wątpliwości, wiele znaków zapytania. Jak to jest, że ta rodzina sama ma się kontaktować z tym producentem tego sprzętu, który zawiódł tej maszyny, że zostawiła, została jakby sama na placu boju, chcąc uzyskać pytanie, dlaczego, co wydarzyło się? Właśnie to tak chyba mi powinno wyglądać, że to tak mi się wydaje, tak, że, że za uczynić w jakiś sposób tej rodzinie czy wspomóc tą rodzinę powinna firma, bo to ona odpowiada za bezpieczeństwo swojego pracownika, tak? To nie powinno być tak, że rodzina, na przykład, bo tu wybiegamy trochę w przyszłość, ale ja że ta rodzina będzie musiała, nie wiem, wojować, w cudzysłowie, z tym, z tym producentem maszyny, który jest gdzieś tam z Hiszpanii, tak? To niech sobie już wojuje ta firma. Firma wydała oświadczenie, bo firma nie chciała ze mną porozmawiać, co zresztą słychać w reportażu, ale wydała takie króciutkie oświadczenie i ta firma twierdzi, tak? Stwierdza, że, że przedstawiciele tej firmy, zarządu spółki, że że wszelkie szkolenia były przeprowadzone i tak dalej, które ten pracownik przeszedł, ale też jakby, że bezpośrednią przyczyną wypadku było wadliwe działanie maszyny, za co zdaniem spółki odpowiedzialny jest jej producent, tak? Czyli spółka jakby odsyła już do tego producenta, oni są niewinni, to ten producent maszyny. I jak to ma wyglądać teraz, że co, że rodzina będzie się z tym producentem szarpać? No chyba nieprawda, no to, to, to, to, to, to, to, to spółka kupiła tą maszynę tego producenta, więc, więc to oni powinni dochodzić powiedzieć jakiś tam prawda, y, praw swoich. No trudno postawić tutaj kropkę w tej sytuacji. Brak jest odpowiedzi na te pytania. i Myślę tak po ludzku, że właśnie rodzinie najbardziej potrzebne są te odpowiedzi i coś, co ta kropka pozwoliłaby pożegnać się z mężem, ojcem, m, bratem. Tak jeśli mogę tak do tego się odnieść, bo to póki jest taka sprawa w zawieszeniu, to ciężko jakieś takie drzwi za sobą domknąć. Ja wiem, że to do końca życia człowiek się może nie pogodzić z taką, to mi tak najczęściej bywa, ale, ale jeżeli czegoś nie domkniemy, jeżeli ta sprawa będzie, póki ta sprawa będzie się ciągnąć, nieważne jaki będzie jej finał, tak, to gdzieś tam człowiek cały czas czeka i nie może za sobą te drzwi gdzieś tam domknąć. To, to, to rzeczywiście żyć w takim, w, takim, w takim stanie to jest no, coś, coś strasznego. Życzymy zatem rodzinie Pana Artura, aby udało się tą kropkę postawić. Bardzo Ci dziękuję. Był z nami dziękuję. autor reportażu Artur i Goliat, Michał Szczęch. Dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. 28 kwietnia, wciąż, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy oraz równolegle Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy pracy i chorób zawodowych. No, w świetle reportażu, którego posłuchaliśmy, Artur i Golia, to nieszczęśliwym wypadku i braku odpowiedzi na pytania, których szuka rodzina, co się wydarzyło, to smutny dzień bardzo. No, ale wierzymy, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym może będzie lepiej. Choć dziś usłyszałam od inspektora pracy takie zdanie, że prawo nie nadąża za rozwojem mm, rynku pracy. Czy tak jest? Mam nadzieję, że między innymi na to pytanie odpowie nam kolejny gość naszej audycji wieczoru z reportażem. Pan Piotr Gapys, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, twórca podcastu po ludzku o BHP. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówiliśmy o tym z autorem reportażu, że rodzina pana Artura nie uzyskuje odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło, w jakich okolicznościach, znaczy może okoliczności są znane, ale powody nie są znane. I jednym z elementów tej smutnej układanki było długie oczekiwanie na biegłego. Czy rzeczywiście sytuacja z biegłymi jest tak trudna w Polsce, czyli po prostu ich nie ma? Panie redaktorze, ja bym odpowiedział w taki sposób. Bycie biegun to jest bardzo trudna praca. I ja osobiście nie lubię się kompetentnym podnosić w ogóle e, informację dotyczącą e, bycia bycia, w ogóle, to jest naprawdę trudna praca. Ja się trochę zgadzam z inspektorem pracy, który, roz, z którą pani rozmawiała, że to nasze prawo trochę nie, nie dogania tych zmian, e, bo one jest często bardzo zawiłe i jest bardzo wiele możliwości i, y, różnych interpretacji jednego przepisu, co powoduje, że te wszystkie terminy, jeśli chodzi o badanie, są naprawdę bardzo, bardzo długie i bardzo długo rozciągnięte w czasie I, I pewnie dlatego też to tak wygląda. Poza tym, z tego, co słyszałem, no nie jest no, no najlepiej opłacana opłaca fucha świata. Także to jest pewnie powód, że tych osób, które chcą zostać biegłymi, nie ma tak dużo i dlatego pod jest problem. Jeśli chodzi o BHP, to jest bezpieczeństwo, higiena pracy, każdy pracownik przyjęty do firmy ma obowiązek i każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić takie szkolenie, a pracownik przejście. Ja słyszałam, zresztą mam też trochę takich doświadczeń, że nie są pasjonujące te szkolenia, a z drugiej strony prowadzący narzekają, że ludzie usypiają na tych szkoleniach. No, czy to też może być przyczyna różnego rodzaju wypadków? Zaniedbań ze strony pracowników. Zacznijmy najpierw od, od tej grupy? Z jakością szkoleń jest różnie. Ja mogę podać mnóstwo przykładów osób, które robią świetne szkolenia, ale również zdecydowanie mogę podać mnóstwo przykładów, że te szkolenia są fatalne. To no też trochę zmiany przepisów w tej kwestii, by nam się przydały. No, Pomnieć tylko, że rozporządzenie dotyczące szkoleń no jest z 2020, 2004 roku. I jakoś kurczę nie ma takiej chęci po to, żeby coś w tej kwestii zmienić. Pojawiają się od czasu do czasu pomysły jakiegoś szkolenia onlineowego, ale to nie do końca chyba jest takie dobre rozwiązanie. I tu z w tym, tym przytoczonym informacją było to, że, mówię, że firma wydała oświadczenie, że pracownik miał wszystkie szkolenia. Ja się mogę z tym dodać, tylko faktycznie nie wiemy, jakiej jakości te składania były i jak one faktycznie wyglądały. My często zasłaniamy się tą naszą papierologią, że mamy ten element podpisany, pracownik podpisuje się, mamy jego podpis i sprawa jest załatwiona. To często pokazuje nawet w tak dużych organizacjach, jak, jak to wygląda firma, że no tu mamy wiele do, do zrobienia jeszcze i ten rynek jest naprawdę rynkiem, który no, moglibyśmy godzinami rozmawiać o tym co należy z nim zrobić, ale na pewno zdecydowanie należy się nad nim pochylić i poprawić rynek szkoleń, jeśli chodzi o szkolenia BHP. No ja też słyszałam, teraz przechodzimy na drugą stronę tego boiska. Przepraszam, że tak to formułuję, ale to trochę tak wygląda, że jeśli chodzi o pracodawców, to bardzo często wymuszają presję taką, tworzą czasową. Szybciej, szybciej. I to też jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Trudna kwestia. To jest bardzo trudna kwestia. Ja bym chciał trochę zrzucić i wreszcie, ja wiem, że dzisiaj jest taki szczególny dzień, że w wielu firmach dzisiaj są jak nie dni bezpieczeństwa, to spotkania często szefostwa faktycznie z załogą, gdzie mówimy, że bezpieczeństwo faktycznie jest najważniejsze, trzymamy to bezpieczeństwo na sztandarach, one są pięknie, się to świetnie pokazuje na plakatach różnego rodzaju. Ale może kurter się powinniśmy przestać i spojrzeć na to faktycznie e, takim realnym okiem, że gdzie ta presja czasu, gdzie presja finansów, gdzie presja ceny jest nadal duża. Ja tu też po części rozumiem, bo no najczęściej no firmy pracują po to, żeby zarabiać. Ale jak powiedział jeden z moich mądrych kolegów, może najwyższy czas przyjąć taką opcję, że bezpieczeństwo musi kosztować i pewne koszty musimy na to, na to wydać, po to, żeby faktycznie było bezpiecznie. Żeby ci pracownicy, żeby takich sytuacji jak przytoczonej, bo ja ogromnie współczuję te, tej rodzinie, e, ja Słysząc, znaczy słuchając tego reportażu ja czuję ich ból, aczkolwiek my skupianie się na tym na znalezieniu winnego to jest, to no chyba nie jest do końca dobra droga. E, bo znalezienie winnego i tam skazanie czy nieskazanie to nadal nie rozwiązuje nam pewnego problemu, dlaczego do tego zdarzenia doszło. I my powinniśmy wreszcie przestać myśleć z kategoriami, kto jest winny w przypadku wypadku czy przy pracy, ale myśleć kategoriami. Co no my możemy zrobić, żeby nam się taki wypadek po prostu w kolejnej sytuacji nie wydarzył? Czy dostała Pani informację, że było 289 śmierci, jeśli chodzi o udokumentowane, to jest 289 takich samych przypadków. I tu my powinniśmy zrobić wszystko, żeby takich sytuacji po prostu się nie przybadały w przyszłości. Zdecydowanie tak. I tutaj uważność i skupienie leży i po stronie pracodawców i po stronie nas, pracowników. Był z nami Piotr Gapes, specjalista do spraw bezpieczeństwa, higieny pracy, twórca podcastu Po Ludzku o BHP. Warto posłuchać. A ja tylko powiem, że dziś myślałam o tym, że jedna z dużych firm budowlanych, często przy swoich budow budowach, mowa o polskiej firmie budowlanej, ma taką informację że tyle i tyle dni od momentu ostatniego wypadku na budowie. Czyli im więcej dni, tym dłuższy czas, gdzie nic się nie wydarzyło, czyli tym bardziej skupieni pracownicy, nie zaniedbujący kwestii kasków i tego wszystkiego, co jest ważne po naszej stronie pracowników, jak również, jak widać po stronie pracodawcy, słuszne chwalenie się tym, że jest bezpiecznie.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 z reportażem w Radiowej Jedynce dziś 28 kwietnia kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Tuż, niemalże, tuż przed 1 maja, czyli Dniem Pracy, jest z nami Olga Gitkiewicz, dziennikarka, reporterka, socjolożka, autorka wielu książek, między innymi tytułu Nie hańbi, jak również wielokrotnie nagradzanego reportażu Niezdążę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Olgo, mówimy dziś o pracy, mówimy o relacjach między pracownikiem i pracodawcą. Już dwukrotnie przewinęło mm -hmm. się takie zdanie o tym, że chociażby w Polsce, ale ja myślę, że nie tylko w Polsce, przy tym tak dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, chociażby przepisy nie nadążają... Mm, za światem, mhm. no i pewnie to też wpływa na relacje pracownik versus pracodawca. Dziś widziałam takiego SMS-a pani, która pracuje w wielkiej takiej pakowalni, mm, gdzie paczki się robi mhm. I, i kiedy ona usłyszała, że w przepisach jest tak i w zasadzie zalecane, że raz na godzinę należałoby wstać, no to ona mówi, no gdzie, to jest absolutnie nierealne. Mhm. Tak, tak, rzeczywiście. Yy, I tak zgadzam się, że niezależnie od tego, czy to jest na poziomie krajowym, czy na przykład na poziomie unijnym, ta legislacja nie nadąża za tym jak szybko się ta praca zmienia, bo się pojawiają przez nowe narzędzia, znaczy sposoby wykonywania tej pracy się bardzo zmieniają. Te narzędzia, którymi się posługujemy, jakieś normy, pojawiło się zarządzanie algorytmiczne, różne takie też nowe formy pracy, praca przez platformy i tak dalej, ale m, takie sedno m, pracy się nie zmienia mimo wszystko, mimo tych, tych bardzo dynamicznych zmian. To znaczy, no, Ludzie chcą mieć dobrą pracę. No chcą, tak, ale pracodawca tak. chce zarobić. i Tak, i, to też się nie zmienia. No tak, i, i niestety też często na tym, na tej płaszczyźnie mhm. dochodzi do nadużyć. Tak, tak, no bo ta relacja między pracownikiem a pracodawcą, jakkolwiek byśmy nazwali przełożo przełożony właściciel firmy, no ona nie jest symetryczna. Um, to znaczy, ktoś ma trochę więcej władzy, a ktoś ma... Jednak mniej. Ktoś zarządza, ktoś wykonuje polecenia. Oczywiście, w idealnym świecie. Hmm. Bo są przecież różne umowy, zlecenia, tymczasowe, outsourcing i tak dalej, więc te w ogóle prawne formy też się bardzo zmieniają. Ale przypomnijmy, no, tak. że ten, to święto pracy popularnie tak. zwane 1 maja, to jest święto, które zostało wprowadzone po strajku, będący częścią mhm. ogólnokrajowej kampanii, to w Stanach Zjednoczonych, na rzecz tak. wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Ja się zastanawiam, co mieliby zrobić współczesnicy Wcześniej pracownicy, no, zobacz ile było historii dramatycznych o paniach, które siedziały w dużych sklepach y, jako Ach. obsługa kasy w pieluchach dla dorosłych, ponieważ mhm. y, mają problem z tym, żeby skorzystać z toalety, nie są puszczane. Mhm. No mówię, jakby no, nie chcę demonizować wszystkich pracodawców, mhm. ale... No so, jest no ten tak. problem. Szybciej, szybciej, tak. efektywniej. Szybciej um, są zasady, które pracownikom nie są do końca znane, nie są jasne na pewno. Właśnie w bardzo dużych firmach produkcyjnych, czy w dużych firmach przetwórczych w logistycznych firmach jest bardzo wiele zasad, które są wyznaczane odgórnie. Pracownicy nie rozumieją, dlaczego w jakimś tem tempie mają zrobić coś. To przekracza bardzo często, ich może Ja słyszałam wielokrotnie o firmach, które się chwalą tym, że na przykład są takie zróżnicowane i na przykład otwierają się na osoby starsze, ale te osoby starsze muszą pracować w tym samym tempie co osoby młodsze od nich. I to jest bardzo obciążające. Więc jest bardzo wiele takich, no, no tak naprawdę jest bardzo wiele nadużyć na, na rynku pracy. I te statystyki przecież padały tutaj dotyczące wypadków śmiertelnych i ciężkich. To jest kilka wypadków śmiertelnych w tygodniu, a y, częściej niż raz dziennie y, ciężki wypadek to są po porażające liczby. A z drugiej strony GUS podaje, że w 2024 roku podczas pracy zdalnej lub telepracy poszkodowanych zostało 300 osób. Czyli też mm -hmm. y zwróć uwagę, mm -hmm. że no, prawie codziennie zdarzał się jakiś tak. wypadek w wyniku pracy zdalnej. Nawet zdalnej, tak. Tak, y Tak, to oczywiście ma też związek z tymi y na przykład y szkoleniami BHP, bo szkolenia BHP też teraz y bardzo się zmieniły. Teraz bardzo często to jest taki samouczek w internecie albo taki filmik instruktażowy. To bardzo często nie jest kontakt, tak jak ja dawno temu, 20 ponad lat temu wchodziłam na rynek pracy, to miałam normalnego instruktora, który przeprowadzał nas po kolei przez różne nasze um, obowiązki, a teraz to są bardzo często takie szybkie filmiki. Zresztą ja całkiem niedawno byłem w kilku dużych firmach takich, w których przebywanie może być niebezpieczne, tam trzeba było mieć kaski i tak dalej. I też oglądałam po prostu taki tam dziesięciominutowy film jak się zachowywać. Ale nie każdy przecież jest Ale w stanie wiesz, tak szybko zrozumieć z filmu co ma robić ja się zagrożenia. Ja dzisiaj rozmawiałam z inspektorem pracy, który powiedział, że najwięcej wypadków jest jeśli chodzi o wysokość na przykład mhm. nie wtedy, kiedy mówimy o bloku czy budynku 30-piętrowym, Przepraszam, 30-metrowym, wielopiętrowym, tylko na niskich wysokościach, ponieważ tam pracownicy często bagatelizują niebezpieczeństwo, nie zakładają między innymi kasku, a są wypadki. A jadąc do pracy na rowerze, widziałam właśnie trzech panów podtrzymywało taką platformę mniej więcej na wysokości dwóch metrów, a dwóch, po dwóch pozostałych stało z wiertarkami mm, i przykręcało jakąś płytę. Żaden z nich tak. nie miał kasku. No nie przyjęły się kaski widocznie, ale rzeczywiście te niższe, niższe wysokości mogą powodować takie rozluźnienie. Ale z drugiej strony ja bym nie winiła pojedynczych osób, tylko jednak ktoś powinien odpowiadać za te osoby odpowiednio i ich, że tak powiem, przypilnować. Zdecydowanie mm -hmm. tak. Olgo, tak. bardzo ci dziękuję. Była z nami Olga Gitkiewicz, dziennikarka, dziękuję. reporterka. Życzmy sobie no, więcej uwagi po obu stronach. To był wieczór z reportażem w radiowej jedynce. Dobranoc. Hanna dołęgowska. Jedynka polskie radio. Lektury jedynki. Jan Zychoń czeka na rozmówcę. Nie wie, czy przyjdzie. Posłuchajmy drugiego fragmentu powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza, Fałszywa Gra. Czyta Mariusz Bonaszewski. Zychoń, a było to jego legalizacyjne nazwisko, służył w Katowicach w ekspozyturze numer 4 oddziału drugiego Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Która zajmowała się wywiadem ofensywnym przeciwko Niemcom i Czechosłowacji Działał także w Krakowie, szukając wśród zagranicznych i polskich studentów Osób przydatnych do wykorzystania jako agenci lub współpracownicy Po długiej analizie nowych słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego Wytypował właśnie Karla von Wedela W pierwszym odruchu jednak odrzucił go jako kandydata do opracowania na przyszłego agenta wywiadu no bo czy mógł spodziewać się pozytywnej reakcji po Niemcu z bogatej pomorskiej szlachty, którego rodzina miała rozległe majątki między innymi w Korytowie, Tucznie, Wauczu i Drawnie? Nie wykluczał też, że von Wedel sam może realizować misję wywiadowczą w Polsce, a jeśli nawet nie, to zapewne przyjechał wyszaleć się za pieniądze rodziców. Ku zaskoczeniu Rzychonia, Karl od początku okazywał zdecydowanie propolskie sympatie i odżegnywał się od poparcia ruchu narodowo-socjalistycznego. Początkowo Jan podejrzewał, że demonstrowanie takich poglądów to tylko gra i może stanowić prowokację. Tak samo uważali jego przełożeni, gdy po kilkutygodniowej znajomości przedstawił charakterystykę figuranta. Ostatecznie jednak postanowił nie rezygnować, i kontynuował znajomość, która z czasem przekształciła się w przyjaźń. W międzyczasie nabrał pewności, że von Wedel jest faktycznie antyfaszystą, a takie poglądy przejął po ojcu. Henryk von Wedel nie tylko był wrogo nastawiony do Hitlera i jego partii, ale też przejawił Był przekonany, że odniesie sukces i pozyska dobrego kandydata. Jednak major Kazimierz Szpondrowski, szef ekspozytury w Katowicach, nie wyraził zgody. Formalnie, krytycznie ocenił ustalenia Żychonia oraz perspektywę werbunku agenta. Jan podejrzewał, że za decyzją przełożonego stała niechęć do młodego oficera i sukcesu, jakim byłby werbunek perspektywicznego agenta. W ekspozyturze w Katowicach wszyscy wiedzieli, że słabą stroną Szpondrowskiego były działania operacyjne, takie jak pozyskiwanie współpracowników. Mariusz Bonaszewski przeczytał drugi fragment powieści Roberta Michniewicza, Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja cztery pory roku. Ponad 280 milionów złotych na walkę z rakiem u dzieci. Jak to się stało, że akcja Łatwoganga odniosła tak wielki sukces? W audycji także o tym, który rodzaj cukru jest najgorszy. Ten z czekolady, ciastek, słodkich napojów? Dlaczego tak trudno zrezygnować ze słodyczy i jak to zrobić? oraz o rysiach, które dzięki pomocy człowieka powracają do polskich lasów. Cztery pory roku w jedynce, jutro po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.